Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta. Czy ktoś z szanownych tu obecnych, bo w tym momencie jest nas nieco więcej, pamięta, który to jest odcinek? Coś 20 chyba. Wiesz co, chyba... 20, to może nie, ale coraz więcej jest tych odcinków. Dwudziestu niedawno liczyłem, to było chyba 18. No proszę, no zatem rośniemy w siłę, by tak dalej. Tak na początek jeszcze od ojca prowadzącego słowo wstępne, że czekamy na kolejnych za przeproszeniem członków naszej tyflo podcastowej wspólnoty. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście może się zgłosić po konto i może publikować swoje podcasty w serwisie tyflopodcast.net doczekaliśmy się domeny takiej ładnej .net, jak już widzicie więc wszystko idzie ku lepszemu i w dobrą stronę, a może jeszcze lepiej będzie za czas jakiś ale nie uprzedzajmy faktów póki co witają Was Michał Dziwisz Tomek Bilecki Killer of God i Tomasz Kowalik Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego Tyflo podcast'a, kolejnego rozrywkowego. Tomek Bilecki zainaugurował cykl podcastów poświęconych grze, która nazywa się Sound RTS, a właściwie Sound RTS to się chyba tak powinno wymawiać. Czyli to jest, o ile mnie pamięć nie myli, to jest taka dźwiękowa wersja World of Warcraft, prawda? No tak, przynajmniej było napisane na, na stronie. Się wzorowali na tym, tak mniej więcej. Tak, osobiście w nie grałem, więc jakby, nie wiem, ale no, no, no, ma tak być. No to skoro ma tak być, to może tak sobie być. A my wam dziś pokażemy, jak w tę grę grać. Tak już bardziej, bo Tomek pobieżnie opisał ją jakiś czas temu. A teraz pokażemy Wam jak w tę grę gra się po sieci, bowiem ta gra umożliwia taki tryb pracy, można sobie grać w ten sposób z różnymi ludźmi, których znamy albo też i których nie znamy. I właśnie dziś Wam zaprezentujemy jak też w taką grę po sieci można grać. Przy czym jedna uwaga, najlepiej żebyście sobie BT najnowszą ściągnęli, prawda? Bo my wczoraj już testowaliśmy trochę tego Sound RTSa i działy się różne dziwne rzeczy z wersjami poprzednimi nimi, to nieco więcej Tak, dlatego, może. że bo, no, chodzi o to, żeby nie było takiego czegoś, że ktoś ma starszą wersję gry, ktoś ma nowszą wersję gry, w której jest coś innego ustawionego i no, jest coś takiego, że ktoś ma większe możliwości jakiś graczy od drugiego. Żeby tak nie było, to zablokowali twórcy możliwość grania z dwóch różnych wersji gry. Więc dobrze. Czy wszyscy już są gotowi do tego, żeby się podłączyć? No ja jestem gotowy. To jeszcze killer. No, ja też. Dobra, więc w takim razie odpalamy tak. maszynerię. Ja najpierw chyba będę musiał zrobić grę, prawda? Na serwerze. Tak. Dobra, to teraz posłuchajcie sobie, jak ja to wszystko robię. Odpalam najpierw sonder TSA. Zatem odpalamy grę, poczekamy aż się załaduje. Main menu. What Trochę do you to want? Trwa. I teraz wybieramy sobie single player, play multiplayer, play Multiplayer, multiplayer. What do you want? Choose a, server in a list. Choose a server. Choose a server in a list. Two serwer on. Three. Use the same the JL. server hosted by JL. I to jest chyba ten serwer, do którego powinniśmy się podłączyć. JL, prawda? Dokładnie. Dobra. Tak, to taka, ma uwagę, oni tam właśnie w podręczniku i w blogu o sąd RTS-ie. Producent mówił, żeby, żeby grać na tym serwerze, dlatego że oni tam coś patrzą, jakąś zgodna z czegoś, z czymś, jakieś coś tam patrzą, więc fajnie by było, żeby tam się łączyć przez ten serwer, jak coś grać No to zrobimy im przyjemność i się tu właśnie połączymy. J, Welcome, M, I, D, Z, I, to the server of J. Jeszcze taka jedna uwaga. Dlaczego on tak śmiesznie mówi? Dlatego, że on bazuje na samplach, i w tym momencie na przykład ja mam O. M-I-D-Z-I um, a to jest na przykład Bitomek o, Killer of God i Tomek Tomko chyba nawet dobra, więc teraz moje zadanie będzie uh, Start wybieramy 0 opcję a co to jest? One. To są inne jeszcze mapy ale ich nie znam na tyle. Znaczy nie wiem, czy, czy teraz sobie mogą się Czyli na czekaj, bo tych map jest dużo. Tych map jest dużo słuchajcie, bo jest, na, jest jeden, a, dwa. Cancel. Tak. Start a quit. O, chyba. Start jeszcze a raz on. muszę bo mi tu weszło nie tam gdzie go. Lewo i prawo przechodzą two. o poziomie. No właśnie, nacisnął mi się nie to, co trzeba. Teraz mam y, te mapy. To którą wybieramy? Trzecią. Trzecią. Dobra. 3. Set the game speed to normal. Set the game speed to slow. Tu wybieramy sobie prędkość gry. Set the game gry. To normal. To wybieramy normal. Set the game speed to normal. 3. M. I. D. Z. I. Has just joined. 1. Players on. 4. Not enough players to start. The minimum I teraz... Is two powiedział nam, że jest na razie niewystarczająca ilość graczy, więc teraz będziemy zapraszać osoby z podcasta, które tu są. Jest invite bitomek, więc go invite, czyli zapraszam. Teraz jeszcze zapraszam killera of God. Invite, B, I, invite, invite. Passive computer, K, invite. Aggressive computer start. Cancel, invite. O, B, I, invite. T, o, o, jeszcze. K, O, invite. Jeszcze Tomka. Weź jeszcze raz mnie zaprosić, bo on coś nie wysłał, chyba tego nie proszę, proszę cię bardzo. M, E, K, to invite. Czy dostaliście zaproszenia? Tak, Tak, tak, tak. Dostałeś zaproszenie? Killer się podłączył. I Tomek has just joined. Dobrze, mamy czterech graczy, więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko dać start. Odliczanie. 4, 3, 2, 1, 0, Objective neutralized enemy. No więc dobrze Trzeba przyznać, że dźwięki są naprawdę ładne w tej grze Kurki gdaczą, jakieś ptaszki śpiewają Ale okej, okay, nie będziemy się zachwycać przyrodą Tylko czas by zagrać To teraz Tomku proszę bardzo tłumacz, o, Co my mamy tu właściwie robić Bo ja mówiąc szczerze W grze tej nowicjuszem jestem zupełnym eee, Tak Generalnie rzecz biorąc, polega to na tym, że no, trzeba jakby wy... dawać rozkazy tym wszystkim postaciom, którymi sterujemy. A jakie tu postacie w ogóle są? Bo jest tych postaci. Tu są tak, kilka. dosyć dużo postaci, yy, dlatego że tak, znaczy w ogóle są postacie takie, o ile pamiętam, tak, jestem taki robotnik, czyli prezent, jest, yy, jest foodman, czyli piechur. Jest łucznik, jest rycerz. Um, jest jeszcze smog I chyba czarodziej, czy czarownik, May. To tak to będzie. No, to są tak, to jest to generalnie wszystko. A, jest, jest, jest jeszcze katapulta. Katapulta to, to jest też człowiek, człowiek jest. tak? No, wiesz, no człowiek, no. no. W tej samej jakby grupie, podstawie. W tej samej jest, grupie, okej, no, okej. Okay, okay. no, świat fantazji, wiadomo te sprawy, różne no, rzeczy proszę, te gry mogą muszą być się tak, dziać. Tak, tak robione te strategiczne, gry są tak robione tam yy, w niektórych grach seryjnych, są starskich. No bo to chodzi o te, te wszystkie jakby te, jakby postacie, które nie, Nie no, oczywiście. Ja, sterować, się w tym, tak, ja się w tym momencie czepiam tak, tak, tak trochę. Ale okej, okay. yy, zacznijmy, może grać. Co na dobry początek trzeba by zrobić? Na dobry początek trzeba powiedzieć temu gościowi, który wydobywa, żeby coś nam zaczął wydobywać, na przykład złoto. Okej, okay. to no, bo co to nam robimy? będzie potrzebne do budowy jakichś tam innych budynków i tak. Więc naciskam literę E, żeby wybrać jakby tego gościa, który nam będzie to złoto wydobywał. To uwaga, demonstruję, naciskam E i teraz sobie posłuchajcie, co się dzieje. Czeka na rozkazy. Więc teraz... Jak my tak, to rozegramy? Teraz, teraz trzeba mu wybrać tabem miejsce gdzie on ma coś zrobić Czyli mamy ten Gold Mine Jest to Gold Mine Jest Teraz można to zrobić na dwa sposoby albo możemy mu wybrać akcję domyślną no bo to jest tak, że no, takiemu gościu można wydać ileś rozkazów. Żeby wybudował coś tam, żeby gdzieś mm -hmm. poszedł, żeby coś zreperował. Akcent domyślam dla tego, dla tej, dla tej kopalni, czy jak mu tam to nazwał, no to jest, to jest, żeby wydobywał stamtąd złoto. I akcent domyślam wybieramy backspace. To może zastosujmy się do tej wskazówki, naciskam backspace. Exploit goldmine. Słychać, że sobie człowieczek tupta, kopie. No i zaraz przyniesie złota i będzie można literą Z sprawdzić, ile tego złota jest. A zaraz zobaczymy. O, właśnie zaczyna wraca. Zaczyna standardowo od 10 jednostek. No, coś kopie. Idzie sobie. O, coś już ma. Wow. Go. O, 12. Już jest 12 złota. No proszę. E, tak, tylko, że zaczyna się od 10. Aha, no czy już ja mów, dwie sztuki już... złota, dwie sztuki złota ma. Tak, przyniósł. Literą X sprawdza się ile przyniósł nam drzewa, bo też można drzewo wydobywać. To na razie chyba 0 drzewa, 10, czy... prawda? Czy tam 10, bo od 10. 10, dziesięć. Dziesięć, bo wood. się zaczyna... Ten wód. Okej, okay, a złota już... 13. Go. No. Tak. Ehm... No i teraz tak naprawdę można zrobić dużo rzeczy, zależy się, jaką ma strategię. Można albo tę mapę sobie obejrzeć, co się ma na tej mapie. To może zobaczmy, właśnie. tego samego do, to znaczy tak, tak po prostu to się nie zobaczmy generalnie poruszamy się po mapie klawiszami strzałek mhm. tylko że one nie zawsze działają nie każda strzałka będzie działała dlatego że e, dlatego że nie w każdym następnym polu coś jakby... jest, tak? nie, inaczej, nie z każdego pola da się przejść do jakiegoś tam e, nie z każdego do każdego da się przejść no to dobrze, to spróbujemy, spróbujemy przejść, jakby tak zobaczyć, rozejrzeć się po każdym kursorze. Teraz na przykład nacisnę strzałkę w górę. O, i nie da się. Jest mu... taki dźwięk tak, pink. O. Jestem jakby H w komórce F1, tak? Tak. Dobrze, teraz zobaczmy, co jest w lewo. No i tutaj też się nie da. Strzałka w dół. Też nie. Czyli tylko w, e, jak to? w, w prawo. to? W prawo? Tak jest, na, no. Tak jest na f O, One unknown. I o, teraz właśnie. jestem w G1, przeniosłem się i to jest nieznane. To jest cisza tu jest w ogóle. Ciekawe, gdzie wy w ogóle jesteście. Czy ja mogę się jakoś do was dostać na przykład? E, tylko żeby właśnie, żeby obejrzeć mapę, bo teraz ty się poruszasz takim jakby kursorem. Mm -hmm. A żeby poruszać się człowiekiem i odkrywać, co jest w poszczególnych częściach mapy, musisz sobie wybrać jakiegoś gościa, nie po prostu pochodzić po tej mapie. Dobrze. To do... się mu jakiś czas zajmuje. Mhm. I możesz sobie jakby tego gościa, jakby drugiego sobie wyrekrutować. Albo możesz tego, którego masz, powiedzieć mu, żeby przestał to złoto wydobywać i się zacząć nim chodzić po mapie. Nie, no to niech on wydobywa, niech coś robi, to ja sobie drugiego zrobię. To zaraz przy okazji się dowiemy, jak tego drugiego człowieka sobie stworzyć, więc wracam do siebie, strzałka w lewo. E, one. Tak. Już znowu mi kurki gdaczą i Teraz gościu złoto wydobywa. W, bo tak, Dlatego, że literą E wybieramy tych gości od wydobywania i od budowy, Literą W wybieramy budynek, któremu chcemy też jakiś rozkaz wydobyć, no bo to tak. No więc dobrze, w wybieram no no W. I teraz wciskam literę A. I teraz wybieram sobie, tu jest ten peasant i teraz czym mogę wybierać ludzi, bo enter. to jest Enter, tak? A na tak, przykład tak. jak... Ja okej, okej, okay, okay. no to naciskam Enter. Teraz odlicza. On liczy, od do 10. Jak on liczy do 10 będzie człowiek gotowy, że tak powiem Jest. Już to sobie już działa. Tego drugiego gościa. I teraz. teraz... Biorą, e, możesz przejść przełączyć jakby między pierwszym i drugim gościem. I jaką literą? E E, dobrze. On sobie Awaiting mówi, że wybiera, że on tu y, jakby y, wydobywa złoto. To jest ten pierwszy, a teraz drugi. Jest dobrze. I teraz powiedzmy, załóżmy, że ja bym chciał, żeby on gdzieś sobie poszedł. To co ja mam to zrobić? To musisz się ustawić kursorem na tym miejscu, gdzie chce pójść. Czyli na przykład niech sobie sprawdzi czyli... to F1. Co to będzie? Tu. Tak, czyli musisz pójść do F1. No, a, G1 raczej, bo ja w F1 byłem. G1. Dobra. i musisz nacisnąć i też domyślna akcja, backspace. Backspace, on bóg, backspace. Tak. Go. żeby on tam poszedł o, ewentualnie możesz mu musisz 4A mhm. i wtedy też wybrać, wybrać sobie jakąś tam z, m, Tak. przy czym Shift działa jak cofanie, czyli Shift A będzie się do poprzedniego rozkazu Shift E do poprzedniego człowieka Shift W do poprzedniego budynku i tak dalej no to zobaczymy, niech sobie tu pójdzie, zobaczymy co się stanie no, tu pta. O, i teraz nawet ptaszki śpiewają. Coś się zaczęło tu tak, dziać. jeżeli ptaszki śpiewają, to znaczy, że tu jest las. I można ścinać drzewo. No to zetniemy sobie drzewo. Co nam szkodzi? To Tylko musisz... jak? Tak, no to musisz sobie wy... tabem przejść na to drzewo. Mm, dobra. Woods. Woods. I... O właśnie. 5 i też, albo backspace'em, albo wybrać li, literę A, akcję i enter, nacisnąć okej, okay, ja no, no to backspace, szybsza droga yes, no poszedł, zaraz A no teraz zetnie. już ma dwóch zajętych, więc jeżeli chcesz oglądać mapę, to musisz sobie trzeciego gościa do oglądania mapy eee, no tak, a jeż, jeżeli będę jeździł strzałkami to nie zobaczę dokładnie co, co i gdzie jest tak? to będziesz miał wszystko nieznane Aha, w ten chyba, sposób, że, to znaczy będziesz na wszystko nieznany, chyba że już tam raz byłeś. A jeżeli na przykład bym chciał postacią. powiedzmy sobie przejść do kogoś z Was, zobaczyć co tam, to, to też nie będzie tego słychać. To musisz nas wyszukać w tym całym wielkim polu, w tym całym planszy 7 na 7 A będzie słychać, jak na przykład gdzieś tam, powiedzmy, pójdę yy, strzałkami, to czy będzie słychać, że tam ktoś jest, czy nie? Nie. Nie sam, będzie słychać, sam, muszę sam, człowiekiem. Nie. Musisz iść tam człowiekiem, chyba że rozbyłeś człowiekiem, to wtedy on sobie zapamięta. Ja chociaż ja też nie, nie wszystko by ci pamiętał. On sobie zapamięta, że tu jest złoto, tu jest drzewo, ale nie będziesz widział ruchu przeciwnika, na przykład. Rozumiem. Nie będziesz widział, że. Tu... No, to, no, chodzi o to, żeby to było tak jak w naturze. No to teraz Pamiętaj, sobie wyrekrutujemy. Drzewa, nie wiadomo, mm -hmm. czy tam jest jakiś czy tam ktoś jest. Człowiek. No dokładnie. To teraz wrócę sobie, niech ten tu sobie to drzewko rąbie. Bo się może zawsze przydać. Cofnę sobie tu. I teraz powiedzmy chciałbym jeszcze jednego człowieka wyrekrutować, mam nadzieję, że mnie na to stać. No to tak jak. To literka W, do tego, tak? Do town hall. Tak. Będzie W. No, no właśnie, jeszcze jedna. Mm, nie trzeba być w miejscu jakby ten, gdzie jest budynek, żeby temu budynkowi wydawać rozkaz. Ty możesz być gdziekolwiek na mapie i zarządzać dowolną postacią z całej mapy. O proszę. To ciekawa sprawa. I teraz y, chcę wyrekrutować kolejnego człowieka, czyli co, muszę wcisnąć A, tak? Tak. O, poczekaj chwilę jeszcze. Naciśnij mm -hmm. jeszcze raz A. No właśnie. A co to jest? I to jest coś takiego, że on... Jeżeli wybierzesz mu teraz tabem jakiś punkt i naciśniesz Enter, czy jak ten budynek stworzy człowieka, to on skieruje go w to miejsce, co ty... I to... On skieruje go w to miejsce, w którym mu wybrałeś I wymyśli i wybierze domyślną akcję Jeżeli temu mu teraz samym przejdziesz na, na drzewo mm -hmm. I naciśniesz Enter To jeżeli ten budynek zrobi następnego człowieka To od razu on mu będzie powiedziany Żeby szedł i ścinał drzewo Rozumiem no, czyli dobrze, to na razie... się mu musiał, wiesz, na niego klikać, na niego coś mm -hmm. tam wybierać, tylko on sam to zrobi. Za na cię. razie może jednak sobie to pominiemy, zobaczmy, coś jest dalej. Recruit. A, recruits, puzzle Tylko to. Czyli muszę one, tu nacisnąć two. Enter, żeby on się tak. zrekrutował. Jeszcze no. wytłumaczę, to jest zjedzenie. No właśnie. Zjedzenie jest trochę inaczej niż ze złotem, dlatego, że jeżeli budujemy jakiś budynek, czy tworzymy jakiś ludzi, czy coś takiego, to... To złoto i drewno zużywa nam się tylko jednorazowo. Yy, I zostaje nam cała reszta. Natomiast jedzeniem jest tak, że... literą C sprawdzamy ile jest jedzenia i my tam mamy dwie liczby. Pierwsza liczba to jest jedzenie, które my produkujemy, a druga liczba to jest jedzenie, które zużywamy. Że, mamy, że produkujemy tam ileś jednostek jedzenia, a zużywamy ileś. To ja teraz sobie to sprawdzę. Nine, two, two, two. No właśnie, bo masz dwóch ludzi mhm. i masz w sumie dziewięć jednostek jedzenia, a dwie, się, a dwie ci się zużywają. A jak mogę sobie nie tego jedzenia dorobić? Ludzi, musisz wybudować farmę. A do farmy I wybudowania farmę, potrzebne pewnie jest drewno i, yy, i złoto. złoto. Dokładnie, dokładnie. I nie tylko, drewno, złoto i miejsce, w którym to można wybudować. A nie wszędzie można? No, w lesie nie można na przykład Trzeba tylko na medal To jest łąka, tak? A wiesz, że nawet Zbadam. nie wiem e, W każdym razie, jak ja to znaczy, że tam można coś budować rozbudynek. No okej okay. To teraz powiedzmy mam już tego człowieka Którego będę chciał Wyrekrutować, więc ja go sobie stworzę I sobie pochodzimy Zobaczymy co i gdzie jest ciekawego Teraz to jest. Nie. Recruit. Dobra. Czekamy. Jest. Dobrze. I teraz żeby go gdzieś skierować, to ja najpierw muszę strzałkami się chyba przemieścić, tak? To znaczy Kolejność dowolne. albo wybierasz najpierw tego gościa i potem używasz strzałek, albo najpierw używasz strzałek wybierasz potem gościa. To jest wszystko jedno. I, I tak domyślnie, a i pytanie. Tak jeszcze, pytanie jeszcze jedno. Domyślnie jest y, podświetlony ten pezent, y, który został aktualnie stworzony, tak? E, nie, do, nie. Nie ma czegoś tego do wyświetlań domyślne. Na początku nic ci się nie wybiera. E, i on ci za, cały czas masz zapamiętanego, tego, którego ostatnio jakby zrobił. Okej, okay, czyli teraz, może... teraz nie, ty, nie, ty teraz, wyko, ty teraz wykonałeś, mm, znaczy stworzenie. znaczy stworzenie, i to się wykonało na budynku. Więc ty cały czas masz pod kontrolą ten budynek. Mhm. Uh -huh. Więc teraz będziesz mógł, jakby jeszcze, żeby jeszcze jednego stworzył tego gościa. No tak, ale nie, no chciałbym teraz wybrać tego A, czyli teraz czekaj Tak, no to teraz idro E F, G, F, o, jest ten, on czeka I teraz y, tak. muszę gdzieś się przesunąć strzałką, tak? Tak No tutaj y, sobie dr drzewo G1. robi G. G1, o. z G1 nie możesz przejść, bo G1 G. już jest jakby ostatnią komórką. O, G2, przesunąłem się. I teraz Backspace, tak? Żeby on się tu i teraz Backspace się pojawił. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Tak, możesz jeszcze nacisnąć Ctrl Spację. To zaraz to nacisnę. Ale to tylko zaraz, uh -huh. tylko jak, jak ruszysz. I w tym momencie on jest na oczami tego gościa, którego kontrolujesz. Więc możesz mu nacisnąć, żeby on gdzieś przeszedł i ty możesz jakby chodzić razem z nim, tak jakby to czekaj, Będziesz do... słyszał... Aha. Będziesz jakby miał grę z perspektywy tego właśnie gościa, którym sterujesz. Dobrze, to ja najpierw go przywołam backspacem. Go to, at G to tak, Word. i teraz taciśnik kontrolspację. kontrol spację. Okej. Okay. Sobie idzie, że tak powiem, o już jest. I teraz mogę strzałkami, tak? Się por... Nie, teraz nie. Nie, teraz z się teraz jakby tylko się kręci, żeby znowu się poruszać tym kursorem, musi się znaleźć escape. Escape, dobra. Map mode. Map mode. Tak, czyli jakby teraz jest w, w, jakby na no właśnie map mode, czyli właśnie jakby w tym. tym o tu tym mamy jakąś taką nam wieje coś intensywnie. E, te, to, to, to, to, to wianie to on pokazuje, jakby dźwięk wiania to jest jakieś przejścia takie. Bo wrony to są te miejsca, na których można budować coś. Czyli jakby nawet bez oglądania miejsca wiemy, że tu jest jakieś przejście gdzieś i wiemy, że tu coś będzie można wybudować, bo te wrony, wrony kraczą. Rozumiem. Czyli teraz zobaczmy, gdzie jeszcze coś jest tu ciekawego. Przesunam się, na przykład to tu też jest nieznane miejsce, więc jeszcze spróbujemy sobie tu na przykład przejść. i Zobaczymy. Okay. To, F2. Idzie sobie. Też są wrony. Tak. I tu też można coś wybudować. No i też wieje. Podobne. Tak, czyli też są przejścia. Podobny klimat. Tak. F2 jest zablokowane. O, yy, to znaczy właśnie w tą stronę czasami nie można uh -huh. przejść. W lewo te, te miejsca, z których się zaczyna, to one są tak zrobione, że, że jakby jest tylko jakby jedna droga, którą można wejść jakby do tego twojego startowego miejsca, żeby Rozumiem. nie było tak, że jakby ty musisz ze starych stron się zabezpieczyć i coś tam. Okej, okay. czyli gdzie by teraz na przykład jeszcze ruszyć i co by tu ciekawego można w tej grze zrobić? Można dużo zrobić, no bo może teraz sobie, no bo tak, no teraz tak naprawdę nie bardzo masz na środkim walczyć, no bo cała gra polega na tym, żeby no wyeliminować przeciwników z gry. No więc do tego potrzebny są jacyś żołnierze. Killer of God do... i Tomku drugi juniorze, gdzie jesteście? No ja jestem, jestem. A zaraz zobaczymy Uf, właśnie, czy, ja czy, czy, czy, można by, czy może być taka opcja, że ja na przykład sobie mogę przejść do ich pola? Oczywiście. No to zaraz spróbujmy, tylko... co się tam wydarzy. E, tylko... Te, to tak, to właśnie to też powiem, że przynajmniej w tej trzeciej mapie pola, na których są usta, jest te startowe pola, to jest e, okay, B1, G2, mm, to ja jestem g. B6 chciał... i, i nie pamiętam, które. W każdym razie to są te takie, nie te całkowicie skrajne, tylko te takie jakby drugie zaraz podpieskrajne. Ty skrajny. jesteś jakim killer polem? g G. G2, tak? G2. To zaraz... Ja jestem A2. Zdję... G6. G6, G6, G6 jestem. Tylko ja już jestem rozłożony. G2. Jestem na B na 2 A1 i B1 chyba. A zaraz ja zobaczymy, czy będzie można... O, G2, no to ja jestem u ciebie właśnie w tym momencie, tylko... Nie, to, to coś nie halo. Ty kiedy jesteś pole Ile? G6. A, G6. G6, G6. 3, F4, unknown, F5, unknown, F6, G6 O, G6. I spróbujmy sobie tu przejść, zobaczymy. Go to at G6 Oj, teraz sobie możesz pooglądać jak on idzie turendy. Control spacja. First person mode. No to idziemy. F4. Zobacz jakie tempo ma. On wolno chodzi. Można jakoś 5? no trzeba mieć jednostkę, która chodzi szybciej. Aha. Oni rycerze ze 3 razy albo 4 razy szybciej idą. I on od razu chyba mówi, co gdzie jest. Tylko o złocie mówi, o drzewach Aha. nie mówi. Ale drzewa za to słychać. No raczej. E6. Ale za to mówi, gdzie jest. Czyli tyle czasu mu zajmuje przejście całej mapy. <głos> Trochę, Trochę czasu długo. To trwa. Tak więc, jeżeli ty się gdzieś zapędzisz, jak masz taką armię wolną, to katapulty są One. ze dwa razy wolniejsze. Jeszcze na And Footman, O, enemy przyszedłem. Otóż nine. się kolega Gold nieźle urządzi. A jak? Gold. Jestem Sobie właśnie w tym tylko momencie czy, Tylko czemu on cię nie atakuje? Jestem ciekaw Bo to jest spokojowy killer A, bo, bo... <grym> Tak, tylko że no Właśnie, nie, bo ja nie wiem czy w tej grze Przez sieć. tam nie ma wyboru czegoś takiego Żeby on jakby już Znaczy nie, może, czy nie można Robić tak jakichś takich paktów Że ktoś jest przyjacielem, ktoś jest wrogiem a tego nie wiem. Bo jak, bo jak się gra z komputerem, to komputer cię od razu atakuje i ty od razu atakujesz komputer. A to tu widocznie musi być tak, że po prostu... Czy tobie się, Killer, w tym A momencie za... coś pojawiło, że ja się na przykład zapuściłem w twojej stronie? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nic, nic. Nie ma nic? No A zobacz po literą A co masz. Kto, ja czy Killer? Tak, ty. Dobra. Go to. Press tab to the and then press enter to confirm. I teraz y, tabem sobie zobaczyć, tak? Ale to z nie, jeszcze raz a. Exploit. to select exploit. Trzy dowody wydobycia. Dalej. Build. Press tab to select the target. Build farm do jedzenia. Czyli mogę sobie tu Zbuduj barak, barak. Press tab to select the target mm. and then press enter to confirm. Build, sawmill, Tartak. Build and nine build black ten budynek jest potrzebny do tego, żeby, żeby, żeby mieć kuźników. A co to jest? To? Następne, które y jakoś coś. czekaj, Shift A. A. Blacksmith. Nie wiem co to jest, wiem, że tym można sobie ulepszyć. miecze. Aha, to pewnie jakiś tam płatny, czy, czy ktoś taki. Może. Tam są jakieś dźwięki, jak u Kowala. Town Hall. No, czyli ten taki budynek, pierwszy, w którym dać. Jeśli się nie przezwali, ale nie całkowicie, to możesz sobie wyreperować ten budynek, żebyś miał go w pełni sprawnym. Mode offensive. Mode offensive To jest coś takiego, że. On ma w dwóch trybach. Akurat ten gość ma w trybie defensywnym. I jak mu zrobić tryb ofensywny, on po napotkaniu przeciwnika zacznie go atakować. Jak jest w trybie defensywnym, On uciekać. chyba od razu powiedział offensive. On powiedział offensive w tym momencie. E... Tak, ale powiedział offensive, to znaczy, że powiedział, że możesz tak zrobić. Aha, rozumiem. On nie powiedział wtedy, jakim jest stanie, tylko to, co można mu co zrobić. Co można zrobić, dobra. To co, szukamy tak. dalej pod tym A, tak? Mhm. Stop. Stop. No, żeby on jakby zatrzymał się w tym, co robi. Żebyś Aha. tego nie robił, co on w tej chwili robi. No, teraz okay. nic nie robi, więc... Go to. Nie uh -huh. To ja jestem ciekaw, jak się wybiera stosunki z innymi graczami. Nie wiem. To jest ciekawe. No proszę. Hmm. Ciekawa sprawa. E, właśnie, można Możecie spróbować. Możecie do mnie przyjść, zobaczę ja jak to u siebie mam. Możecie spróbować. Dobra. Do to spróbujemy zaraz do ciebie przejść. Teraz jak mam A z tego? Mam. Teraz mam... jak mam z tego wyjść, Tomek? Escape'em? Nie, nie, to są takie akcje, one A tu z jak normalnie wejść to będziesz normalnie po chodził. Aha. Te będą ale to nie, właśnie to, takie ciągle. Aha, czeka, aha, a, czek, a, a no. bo ty jesteś escape'em. No. Bo teraz jesteś w, w, w, w tym gościem. O, coś. O. Coś gdzieś polazło. Retreat. Co to? Ty, bo ci teraz dopiero uciekł od tego killera. Retreat. E? A dlaczego? Ja nacisnąłem strzałkę tam. To jest ciekawe. Ale nie podświetliłem tego. O, hmm? teraz to the Southwest. O, tak jakby dopiero ci teraz uciekł od tego od killera. To na przykład nacisnę teraz escape, tak? Żeby z tego wyjść. Cancel. C, 6. To Ej, ale... To the northwest. Wyszedł Escape naciśnij. Map mode. O, map mode. O, jest. teraz. Dobra, to teraz szukamy A1. C, 7. B, A 7. A, 1 A, A, 3. A, 2, A, 1. Unknown. A1, i teraz backspace, tak? Żeby się przenieść. Znowu czeka nas długa podróż, proszę państwa. A jak? Teraz nacisnę sobie control-spacja. Tak, to tymczasem jeszcze trochę opowiadam. Nie ja mam To ja sobie zrobię taki o, masz taki podkład ładny. Dobra. No i mam tu sygnał o ataku. Ja też... To chyba killer, ty oj, gdzieś. Oj, oj, oj, ktoś tu przyszedł i. No i teraz. D2. D2. To ja jestem tu w D2 w tym momencie. No to. To widzisz, Tomek, miałeś poopowiadać, a chyba nie poopowiadasz, bo już zaraz będę. O! I teraz jeszcze a 1 Ułożysz! Jestem! Ale powiedziesz to z przeciwnika? Wiesz Escape? Naciśnij. Escape, dobra. Żeby się w mapie znaleźć. Map mode. Ciekawe dlaczego oni się tego nie atakują. Tego gościa, to, to jest ciekawe. Bo może teraz chodzi o te tryby, jak są poustawiane? Wiesz co, nie wiem. Ale chwila, bo jak e, Michał wysłał do mnie e, tego. Kto, kto tam był? Chyba człowiek. Nie? Mm -hmm, ten pezent. Tak. To był człowiek. To było, że e, ten człowiek mi też trochę zniszczył i ja go chyba zniszczyłem całego. No nie no. Jest, e... Człowieka mi zniszczył. <laughs> Ale tylko chyba nadal masz. I ja go chyba to jest nadal ciekawe, mam, bo. Tak, bo on ci. To ciekawe czemu on odliczał że... ten, one, nine, eight, seven, six. A to może killer? Może to killer, killer to, to się... killer, killer, A. killer, killer też. Killer atakuje, killer. to jest tak z ukrycia. <głosy> O, żeż ty Nie no, dobra. Słuchajcie, jestem. Możliwe, w tym... że ty mu musisz wysłać żołnierzy, a nie tych zwykłych. A, ludzi. no bo ja to tak wiesz, tak rekreacyjnie, bo, ty tylko się nie wiesz, co, wrócić, wiesz co możliwe, możliwe, że jakbyś mu ustawił ten Offensive, to możliwe, że on by zaczął atakować. Bo teraz ty masz defensive, defensive, mm -hmm. więc, generalnie, groźny... Jak on spotyka gościa, to on wtedy ucieka po prostu. Mm -hmm. Ja nie atakuje. Dobra. Czyli teraz. Spróbujcie na ten inny tryb. A to zaraz się Waźmie. przełączę. A... Jest A najlepiej, bo wtedy będziesz miał krótszą drogę. O no właśnie enter. I enter. Mode offensive. Oki, doki. Oki, doki. I co? I teraz go wyślij. Gdzie ty jesteś? Teraz? Ja jestem w A1. Tam, gdzie wyślij byłem. Wyślij go do mnie na A1. Ja jestem w A1, to no może. Słuchaj, A1. a weź tu po co jest na tym polu. A może prze... Wiesz co, może. Spróbuj tu. Dobra. I teraz co mam? Tabem? A czekaj, nie, stop. Wiesz co, jeżeli weźmiemy fog of wall, to znaczy on ci gdzieś uciekł. On ci już zwiał. O, żeż ty! Dobra, to wiesz co, ja zrobię tak. Unknown. Przejdę na przykład na a 2 mm -hmm. I wrócę. Jest one. sygnał o ataku. Oho. To teraz. O! One peasant lost. Czyli jeden człowiek Zginą. zgubiony. Czyli żeś stracił gościa, Zginą. bo właśnie go zaatakowali. Nie no. Ja mam dwóch, trzech najców i jednego ucznika. To teraz sprawdzę, kim ja się mogę. To ja mam teraz dwóch, pewnie, tak? Zaraz zobaczymy. Tak. Nie no. No właśnie, no cóż. Bywa. Czyli teraz, żeby sobie stworzyć nowego, bo by się przydał jakiś, to muszę. Yy, w W, w... O, coś mi powiedział, że egzostycznie. O, po, e, albo drzewo, albo złoto które się wyczerpało. Aha. Czyli, czyli co ja teraz mam, miałbym zrobić? E, no, możesz również zrobić. Albo, drugi, albo wspomóc sam czego gościa, co exhausted. wydobywa tą o, drugą rzecz. Goldmine, Goldmine. No, Czyli to też ci się wyczerpało. Stworzyć sobie gościa, który będzie... Hmm. I teraz oni, teraz ci dwaj, co wydobywali, teraz mogą robić jakieś inne rzeczy. Albo coś ci wybudować, albo też gdzieś pójść. To na przykład może niech oni sobie budują coś. Zobaczymy, jak będzie z budowaniem im szło. Przełączam Dobra. się, dajmy na to, to na pierwszego. Ja, czy ja muszę wrócić 3. do no. tego kwadratu swojego? No, musisz wrócić po to, żeby mu powiedzieć, gdzie ma budować. To będzie. O, nie mogę się. Naciśnij page down. Page down, dobra. Wtedy to są. Tak. Okej, okay, jestem w stanie. To swoim. są takie miejsca, i to są. I page down, page up, to on steruje po tych miejscach, które są wszystkie Twoje jednostki, żebyś nie musiał sobie chodzić gdzieś tam. Rozumiem. Z z Czyli teraz mam to. I teraz muszę nacisnąć, ustawię się powiedzmy na, na pierwszy. A właśnie, jeszcze jedno. Bo nie trzeba sterować koniecznie tylko jedną postacią. Można, można wydać rozkaz z znaczy większej ilości postaci. Wielu. Mhm. A w jaki sposób? Wielu postaciom. E, tak, tym robotnikom można nacisnąć albo D. Mhm. I kiedy naciskasz D, wtedy sterujesz tymi postaciami. Które są w tym samym tym kwadracie Czyli teraz i tak będzie jeden Tak, a jak zaczniesz Ctrl D, to wydajesz Wszystkim twoim postaciom, którymi Znaczy, wszystkim tym prezentom, których Masz w ogóle w grze Okej, okay. czyli teraz, no powiedzmy ten, ten, ten Ja może sprowadzę tamtego Co był w tym f -ie. To możesz nacisnąć Ctrl D I wtedy będziesz oboma na raz jakby sterował Aha, no dobra, no to Ctrl D yeah, you control to Dw dwóch mam. I teraz. Yy... Tak. Mhm. Teraz musisz wyszukać miejsca, w którym coś chcesz zbudować. No to dajmy na to. to w, tym, mieć ten w, tej, w tej jedynce. Czy. Mhm. Wrony sobie kraczą. Może być. I teraz, żeby zbudować coś, to muszę nacisnąć W, tak? Nie. Nie. A. No a, a W to jest wydawanie w... rozkazu. A Aha. W to jest wybieranie. Budynku, ale to jest wybieranie budynku, który już masz, żeby mu wydać rozkaz. Rozumiem, dobra. Ale ja zauważyłem, że, że. Jest tylko do budynków, które coś rekru rekrutują. Na przykład nie wybierzesz tym Goldmine, czyli. Bo to, złote, budynek, tylko... bo to nie jest budynek. Bo to nie jest budynek według tego-tego. No, farmy też nie, nie wybierzesz, bo nie ma no jakiejś akcji dla farmy. To masz sobie wybrać tylko taki budynek, który coś może robić. No to dobra, no to teraz naciskam A. To go nie. Exploit. To też nie. Mhm. Build. To teraz co? Na przykład farmę, nie? Bo, żeby więcej. Żeby jedzenia było więcej, żeby można było wyprodukować więcej tych prezentów. Ale jak, ale na razie zobacz, ile masz jedzenia. Yy, czyli, czekaj, Z C? A, C. C? 9. Czyli masz 9 na 2, czyli jakby jeszcze spokojnie możesz 7 ludzi wybudować To zobaczymy, ten jedyny, co, czy to zobaczymy, zrobić, co tego jeszcze. Jedyny, to zobaczymy, co jeszcze Oczywiście można są wybudować. Ludzie, tylko to później, jakby. Mm -hmm. yy, to jak sprawdzić, co mogę wybudować tabem? Czy A, dalej, A. nie dalej. A. To jest bardzo ważny, bo ten, ten budynek jest potrzebny, żeby żołnierzy sobie jakby stworzyć, zrekrutować. To może to wybudujemy. No, na przykład. Jeszcze zobaczymy w ogóle, co jest. To jest tartak. I tartak jest potrzebny, żeby później. Bo to jest tak. Z baraku, znaczy, barak generalnie służy do, do rekrutowania wszelkiego rodzaju żołnierzy. Tylko teraz. Łuczników nie stworzysz, nie mając sartaku. Rycerzy nie, stworzy, nie stworzysz, nie mając stajni. Stajni nie stworzysz, nie mając takiego budynku którego można sobie upgrade'ować Town Hall. Ale żeby Town Hall wyupgrade'ować, z kolei trzeba mieć znowu baraki. Czyli to są takie różne to zależności. Zależy... Takie Taki łańcuchy, To są różne zależności. Różne rzeczy zależą od innych rzeczy i tego jest dużo i to trzeba właśnie... Dlatego to się nazywa strategia. Bo jest dużo bardzo różnych zależności. Trzeba z tym się połapać, co będzie najkorzystniejsze. Różne postaci mają różną jakby siłę bojową, różną szybkość i tak dalej. No dobra, to zobaczymy co jeszcze mogę tego Zobaczymy co jeszcze mogę wybudować mhm. To jest do tego, żeby pole ci się Zbroje nie To mhm. no to jest właśnie ten budynek, mhm. który można rekrutować I do tego budynku też się przynosi złoto Aha. Więc powiedzmy jak jesteś gdzieś na drugim końcu mapy i masz tam gdzieś złoto, to żeby oni wszyscy nie dotarli jak głupi przez całą mapę. I jeszcze jest ubezpieczenie, bo cholera wiesz, co mieści jakiś wróknie czaj gdzie gdzieś w środku. E, no to najlepiej sobie zrobić w tym miejscu taki też budynek, taką, no, taką bazę, jakby trochę mhm. taką Taki no, town no, no, też. Troszkę. Dobra. No taki town żeby tam było wszystko bliżej well, i szybciej to się wszystko Stop. robiło. No właśnie, to co budujemy, baraki, baraki. Mhm. Okej, okay. no to budujemy, teraz musisz wybrać ten meadow, y to znaczy, bądź jeszcze mówi, co zrobić, bo no bo no bo musisz, A budzić, właśnie, A właśnie list. czyli teraz wybieram. Tabem. no Zobaczymy. No, i musi być ten meadow. Aha, a path tu jest jeszcze też, to nie mogę na ha, ścieżce. Się. Aha. No nie, to to ścieżka. Meadow, to the dobra. To budujemy no. sobie Jęte. ten. Okay, meadow. Yes. O. Przyszedł. myślałem, że to był przez chwilę. to prawie, od, to to, prawie jak było. odgłosy gry <laughs> tak. to takie odgłosy natury przy okazji jeszcze, dla wyjaśnienia tak. pies mi się odzywa w tym momencie e, dobra, buduje się barak siłą dwóch chłopa więc skoro oni sobie budują to ja bym teraz musiał wyrekrutować sobie jeszcze kogoś tam, prawda? by się przydało no tylko, że no tak o, i zaraz ja ten barak, barak zacznie, nawet będzie. Tylko barak zacznie działać, jak dojdzie do 10. To zaraz będzie. Jakbyś miał na przykład 8 chłopa, to oni by ci to kilka razy szybciej zrobili. No ten właśnie barak. tak jak ja mam. Oni bardzo szybko to robią. O, to zrobili. To właśnie. O, jeszcze ci powiedział, że menu w Town Hall has just changed. W tym momencie możesz jakby upgrade'ować Town Hall do takiego innego budynku. I jak to zrobisz, to będziesz mógł wybudować... Warsztat, przy pomocy którego będziesz mógł wybudować katapulty, będziesz mógł wybudować stajnie, które będą potrzebne dla, dla rycerzy. No właśnie. Więc teraz jak I mam to zrobić? Ten budynek trzeci, jak jeszcze coś wybudujesz, będziesz mógł rozbudować zamku i wtedy będziesz mógł smoki rekrutować. Poproszę. No, e, także no co teraz chcę zrobić? Czy chcesz no to sobie teraz może zabytki iduć. raz tworzy? Czy chcesz żeby? No to przejdź W na Town Hall. Och, I A. I A. Dobra. Recruit? Nie. To chyba nie to. No nie. Upgrade. No tego złota to tam mam chyba dosyć dużo. Zobaczę w ogóle. Sprawdza się złoto. Yy, Z. Z. Dużo. Dobra. A drewna? Też dużo. To budujemy. Tylko to będzie bardzo długo trwało. No właśnie słyszę. Bardzo długo to będzie trwało. To będzie trwało za 3 minuty albo 4 minuty, nie wiem ile To może na Teraz, teraz... To teraz.. No yy... właśnie. No i teraz właśnie zależy co. co to teraz robić. może powiedzmy.. Ro... Może sobie albo powiększyć ilość tych chłopów, którzy ci będą wydobywali. A mogę w tym momencie, tak? W barakach Tak. Dobra, czyli, tak. czyli wóz, spróbujemy. Oj, teraz sterujesz barakiem, znaczy teraz jak wyda, wydajesz rozkaz. Baraka. Barakowi. Czyli teraz mogę A. No tak. Footman to jest jakiś. Coś od piechur. A. Myślałem, że jakieś od jedzenia. Ja też myślałem, ale sprawdziłem w słowniku i wyszło mi piechur. Mm -hmm. No to footman. Ten jakby szybciej. Czekamy. Na przykład rycerze konili się dwa razy wolniej rekrutują. Jest. I teraz ten piechur. No, i masz piechura. Co on powiedzmy może robić? On no może. No zobacz, co on może robić. No, piechura sterujesz mm -hmm. literą r. R. Dobra. I teraz sobie literą a wybieram akcję, tak? Tak. Go to, tak. Go. To co to było? To jest coś takiego, że on tam ci on tam będzie chodził, pójdzie tam wróci, pójdzie. Tam takie czyli patrole, taki patrol. Mhm. Wiesz, no taki patrol. Tryb. Stop. Stop. I tyle. Dobra, czyli już widzimy, że piechur nie może ani wydobywać, ani budować. To on jest po prostu sobie głęcznie... chodzi i to jest jakby żołnierz taki. I walczy. Mhm, tak. I walczy. No to jest po prostu żołnierz. A, jeszcze jedno. Literą V sprawdzamy, ile gość ma, jak by to powiedzieć, punktów zdrowia, tak zwanych. 100. 150. 150 to nawet mu tak, Ile mhm. jest maksimum i ile ma w tej chwili? Ma w tej maksimum. chwili. No to zdrowy jak ryba. Tak, a zobaczcie, bo to wszystko mają. Budynki też to mają. Zobaczcie, ile budynek ma. Yy, a czy jak mogę to sprawdzić? Przełączam się na wo wo 1 at head is available on a awaiting your 4000 hit points on 4000 też jest pełny a ten drugi no, 4000 2667 hit points on 2600 też pełny, tak ale jak, jak widać no, te budynki też mają Town hall jest mocny Baraki są słabsze upgrade. Więc mm -hmm. siłą rzeczy, jeżeli ktoś ci zaatakuje barak On się szybciej rozwali niż town hall Niż town hall, no tak Tak Dobrze, czyli teraz mamy już mniej więcej coś tam w tej wiosce pobudowanego yy, Więc No nie wiem te, Dwóch jest w tym momencie bezrobotnych to można, by, tak. to można by tak na dobrą sprawę rozbudować się jeszcze do jednego na przykład kwadratu i coś tam spróbować powydobywać, zobaczyć co tam jest no jeżeli coś jest to jeżeli to coś, coś, jest, coś jest, to zobaczymy CTRL D, niech sobie ob obaj pójdą Tak. One, you control. Two peasants. Two peasants. i teraz G, in the fog of war. tu byłem to teraz powiedzmy G, 2, in the fog of war. O, tu ja też byłem. Ale w G2 nic nie robiłem, że tak powiem. To, no może... O, tu. Musisz zobaczyć, co tu jest. To jakaś woda. To na przykład co oznacza...? E, wiesz o, woda to jest po prostu inny rodzaj przejścia. To de facto jakby nic nie daje... E, tylko tyle, że jest dźwiękowo inaczej. Aha. Ale z tego co zauważyłem, nic jakby nie ma... Tu jest na, przykład, na razie nie ma tu jest żadnego przykład, pożytku, ani przeszkody tu, tu jest na przykład cisza w F2. Zaczmy coś dalej. F4. In the fog of war. I zobacz, co tu też jest. To znaczy? Tabem. Tabem, tabem, tabem patrzysz, co się w tym miejscu zajmuje. To Ścieżka middle, to middle to jest... Czyli tu można coś wydubować. wybudować. Wybudować. <śmiech> Nawet dwie rzeczy mm -hmm. można wybudować. No <śmiech> i w kółko. To wybudujemy sobie, i... sobie na przykład może coś w tym miejscu, tylko co by, co by tu można było wybudować? Tylko zobacz, czy na przykład, jeżeli to jest takie miejsce, zobacz jak ono są dostępne wokoło, bo jeżeli my ze wszystkich środowiskami, to my problem z To zabronny. się trochę nie opłaca. I... No o, właśnie Więc la... Na pewno z tej jest Z tej też No to F się F nie opłaca To lepiej spróbować no właśnie, no, trze Trzeba tę mapę so obejrzeć no, Wiesz co mogę obejrzeć so I zobacz jak te miejsca się opłacają, bo być może jest takie miejsce, że będzie kilka nawet tych kwadratów, mhm. ale do wszystkich tych kwadratów będzie jedno wejście. Więc tam, że postawisz na przykład obronę i jakby wystarczy ci tylko to miejsce, będziesz tam się mógł skoncentrować, bo i tak do, do nikt Ci nie wejdzie jakby to miejsce ty, ty, innym wejściem. Aha, no właśnie tak sobie oglądam. G, o, na G, przykład jest sens two, chyba... Two, no właśnie, I te, bo te właśnie startowe two, miejsca, one the, są takie, G, że jakby jest two, kilka tych kwadratów, 4 czy 5, do których jest jedno wejście, tak jakby. To jest I sens, sens przykład postawisz... coś, moim zdaniem, w G2. G, two, Zobaczymy, co może. No na przykład. Path to the south, meadow to the south, o, jest middle. Path to the I... meadow to the north path. To I to nawet to drugi. Są dwa. No to można sobie zbudować. Tak. A na jednym mydlu, czy można tylko jedną rzecz zbudować? Tak. Dobra. Tak. Czyli na przykład, co by teraz można po, powiedzmy zbudować? Tu jest teraz, żeby to ustawić, to W wciskam, tak? Nie. Nie. A. Nie, W to jest kierowanie budynkiem. Budynkiem. Masz już A, budynku? tych dwóch. W? prezentów w budynku prezentów, nie ma, tych dwóch robotników. więc wybieram sobie bo ty teraz bo ty, czekaj, uh -huh. bo ty pamiętasz, że już wybrałeś jakby tych dwóch, więc jakby tych dwóch masz nadal wybranych. I dlatego, i dlatego jest inne sterowanie, wiesz, inaczej oglądasz mapę, innymi krawiszami rozkazy. Chod, właśnie chodzi o to, żeby, żeby ci się nic nie przestawiało, żebyś miał, żebyś raz se ustawił i jednym gościem jakby przez cały czas poruszasz się jednym gościem, albo kilkoma wybranymi jakimiś, i oprócz tego oglądasz mapę, coś robisz i cały czas tymi dwoma gośćmi się poruszasz. Aha. No, wiesz, tego, że potem musisz wait. znowu o, wrócić. Co to? Chyba ktoś mnie atakuje. No Dokładnie. I musisz się tam ustawić w tym miejscu i zobaczyć jak to brzmi sobie. Albo on musi się zamobilizować. F1. One. O, co to? On ci niższy Hall. C czyli. O ty! Musisz sobie wyrekrutować foodmana, który by ci tego gościa. A foodman? Food mam już jednego foodmana, czyli teraz. No, już chyba wiele nie zostało. To teraz chyba E, nie? Czy. No. Nie, żołnierzy to. Foodman to jest L. Goodman, enemy at i teraz nie no <laughs> wszystko mi rozwalił no. i chyba już nawet tego straciłem no straciłem no, nie bo tak z <laughs> i nie ma nic <laughs> Tak to jest, jak się prowadzi podcast, co zamiast grać. No właśnie. My tu dla y, oświaty ludności edukujemy, nagrywając podcasta, a ktoś się zakradł wrednie i wszystko rozpieprzył. O. Właśnie w tym momencie słyszycie, jak bezczelnie mi demolują kwadrat. Tak. Chyba o, ka... już ci dziewięć w to weszło. O, to ja chyba gdzieś pójdę sobie rekrutować. Ale już nie masz za bardzo czego. Ty faktycznie. Czyli tak na dobrą bo sprawę... Tak na dobrą sprawę nie za bardzo już masz ruch. Czekaj, a może kogoś jeszcze tu gdzieś mam? Y... Masz, bo jakbyś nie miał, to byś wyszedł z gry. Wiesz co? Kogoś musisz mieć. Nie mam, bo naciskam W. A czekaj. Naciskim D. O. No. no właśnie. Killer dokonał dzieła zniszczenia. I w związku z tym to, na, to tak na dobrą sprawę będzie koniec pewnie podcastu, bo trzeba by było grać od nowa. Więcej dowiecie się w następnym odcinku, jak się poduczę nieco w to grać, bo jak na razie okazuje się, że yy, podczas tłumaczenia po prostu... Yy, Poste podstępni tacy, którzy tu siedzą, rozwalili mi wszystko. Co jeszcze, Tomek, można by powiedzieć o tej grze? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim to pewnie instrukcję warto by poczytać, która jest po angielsku. Warto instrukcję poczytać, chociażby z tego powodu, że tam są wszystko opisane, wszystkie jednostki, co jest potrzebne do ich wybudowania, jakie mają siłę ataku, jaką mają siłę obrony i tak dalej. Więc to warto. Instrukcja jest dołączona I jakie, do... Gry. jakie budynki, co robią, jak te miecze udoskonalają, w to nie wiadomo, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Także to trzeba sobie poczytać, trochę się czegoś pewnie nauczyć i co? I myśleć. I przy okazji doskonalić swoje zdolności lingwistyczne, bo jak widzicie jest... Tak, ale tak, na, ale tak naprawdę, jeżeli się ktoś już, jeżeli się zna te... te te funkcje, znaczy całą tą ideę gry, no to w zasadzie już jakby z instrukcji można sobie wyczytać te jakieś skróty klawiszowe, bo, bo to bo każdą, każdą jednostkę się innym jakby tym skrótem kieruje, bo właśnie tych foodmenów się w kontroli R, wszystkich żołnierzy można kontrolować tylko kontrol S, wszystkich żołnierzy w tym samym kwadracie S, na przykład łuczników się literą T kieruje, na przykład katapulty literą U i tak dalej, więc tych strutów jest dużo więc warto się ich nauczyć, bo potem po prostu będzie się bardzo długo szukać tych skrótów, aczkolwiek A tu się okazuje, że ktoś F1 przychodzi i ja atakuje Dokładnie i musisz się zorientować, bo musisz szybko działać, szybko ich rekrutować, szybko coś naprawić, ewentualnie kimś uciec, bo wiadomo, że na przykład nie będziesz miał siły, żeby z nich walczyć, ale przynajmniej możesz uciec na przykład także no to się no przydają te skróty jeżeli komuś no się bardzo skróty. by nudziło i miałby talent do języka to może nawet hmm. tę grę zrobić w języku polskim, bo zdaje tak, się, bo że tam sample są sample w OGG i to można zrobić jeżeli ktoś chce, wtedy wystarczy, że jeszcze przetłumaczy instrukcję obsługi i będzie naprawdę fajna tak. gra. Instrukcja obsługi jest w HTML. No, więc może sobie to przetłumaczyć, jeżeli ktoś chce, nam tak się tak, nie bardzo Tak, ewentualnie jak ktoś nie zna jakiegoś skrótu klawiszowego, F1 i F2 chodzimy po liście skrótów klawiszowych, jak jesteśmy w, w grze. I Naciskam sobie można. F1, F2 i on będzie mówił, jakie instrukcje jest do czego. I sobie będzie można to tam podejrzeć. Taka błyskawiczna ściągawka, pamiętajcie, tylko uważajcie na różnych ludzi, którzy się na was będą czaić. Serwery są, czyta. można sobie grać online, można sobie także grać z komputerem. Komputer trudnym jest przeciwnikiem, czy raczej łatwym? To znaczy wiesz, na początek pewnie będzie trudnym, ale, ale ale nie. To, że komputer ma tak naprawdę jakąś swoją ustaloną strategię, jeżeli to się posta, to już można po schemacie lecieć i ten i komputer nam nawet nie straszny. Yy, ale oczywiście najfajniej tak. się gra. Się, jak się to wprawimy, to można samemu jechać z trzema komputerami i wszystkich pokonać. Dokładnie. A najlepiej grać z ludźmi. Jeżeli gra was zainteresuje, Dokładnie. to serwery są yy, każdy też może stworzyć własny serwer. Warunek jest jeden, trzeba mieć publiczne IP i nie stać za jakimś dziwnym NATem, firewallem czy czymś podobnym, albo przynajmniej jeżeli jesteście, to musicie tam sobie odblokować porty, albo je też przekierować, jeżeli jesteście za natem. Jakie to porty, to nie wiem, nawet dokładnie trzeba by było poczytać w instrukcji. W każdym razie ci wszyscy, którzy mają publiczne IP, to mają na pewno bardzo, bardzo łatwe zadanie, żeby stworzyć serwer, bo te serwery to one mają to do siebie, że się raz pojawiają, raz znikają, różnie z nimi jest i nie zawsze mamy pewność, że ten serwer faktycznie będzie i że się z nim połączymy. Także tak to wygląda. No i co, i będziemy chyba kończyć dzisiejsze kolejne wydanie Tyflo Podcasta. Chyba, że ktoś jeszcze chciałby coś dodać. Nie. Nikt nie chce dodać. To co, to my dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia następnym razem. W dzisiejszym programie się pojawili Michał Dziwisz. Tomek Bilecki. Killer of God. Tomasz Kowalik. I dziękujemy za uwagę i do usłyszenia kiedyś. Być może także w kolejnej odsłonie i yes, miejmy nadzieję, że tym razem już mnie tak szybko nie rozwalą.